Ach, co za smuta Zleje wodę Podcast płacz Dykta zły. O już się wycisza Pasek głośności mu drży Podcast była Teraz nie ma nic Podcast wycisza się sam Mały dźwięk Jak tęcza już dobrze papo Wszystkie podcasty Nasze są bez nazwy Papa Cafe indywidualny Na podtwarzaczu MP3 dnie mają swój dom Uchylim słuchawki jak drzwi Wszystkie podcasty nasze są Five o'clock po niegłupoty głupoty pichontarium Niech małe sny spełnią się dziś Wypodcastuj marzenia, świat będzie nasz. Dzień dobry, cześć i czołem wam słuchacze podcastu wakacyjnego. Witam w przed, przed, przed ostatnim odcinku. Nie wiem, ile tych odcinków będzie. W każdym razie dzisiaj jest niedziela. Tak, i postanowiłem, że od tej pory odcinki będą jeden za drugim codziennie do końca wakacji, czyli do środy. E, właśnie tak sobie postanowiłem, bo ten podcast wakacyjny się tak rozszerza i rozszerza. Ile tu mamy? 13 odcinków e, na ponad 2 miesiące wakacji. No trochę mało. Ale z drugiej strony, jeżeli ja ciągle miałbym nadawać bez tematu, to przecież to, je, to by było w końcu, e, to by was w końcu zanudziło na śmierć, byście przestali tego słuchać. E, może dlatego też tak nie nadaję, a może po prostu mi się nie chce. Nie, tutaj chyba wchodzi w, w bardziej Bardziej jest to niechcenie takie bardziej, bardziej prawdopodobne. Przepraszam za te auta, co jeżdżą tutaj, ale mam otwarte okno i to słychać, więc tak, więc tak będziecie musieli to przecierpieć, ale ale, ale właśnie no, nie chciało mi się. I wiem, że tu nagrywanie, takie ja to nagrywałem, żeby nie stracić takiego czegoś z nagrywaniem, takiego no, żeby nie przerwać ciągłości nagrywania, yy, ale znowu, że jak miał nagrywać codziennie, codziennie, codziennie, to, to by było żenujące, a że nagrywam co kilka dni, żeby nie powiedzieć tygodni, no to, to jest jeszcze bardziej takie, znaczy może nie jeszcze bardziej, bo analogiczne jest yy, to, że jeśli codziennie jest głupio, to im rzadziej, tym lepiej, yy, ale i tak mi to nie, nie za bardzo wychodzi i jest jak jest. Tak, i co bym chciał wam powiedzieć? No, trochę się porobiło e, od czasu, kiedy ja nagrywałem odcinek, czyli od kiedy założyłem FundoCast. E, tak, e, no, chcę wam powiedzieć, że FundoCast to jest coś najlepsze, co zrobiłem e, w, tym, w tym tygodniu. Bo w jeden dzień, słuchajcie, dostałem 10 komentarzy i to nie tak, że jeden komentarz, mój komentarz, jeden drugi komentarz, mój komentarz, trzeci komentarz, mój komentarz, tylko ludzie sami po prostu piszą komentarze. E, I to mnie w ogóle zaskakuje, tym bardziej, że FundoCast nie jest w katalogu polskich podcastów. To jest naprawdę, naprawdę fajne i fajnie, że ludzie przychodzą. Wy też możecie przyjść na piorunka blog, chociaż muszę napisać do serwisu blogspot żeby zwolnili domenę fundorkast.blogspot.com, która jest nieużywana tak jak to zrobił kiedyś papa i mu, i to, mu to wyszło na dobre, yy, więc, więc też tak zrobię, bo właściwie czemu nie. Yy, dobra, więc tak. O czym mam powiedzieć wam? Nie wiem, o czym wam, mam wam powiedzieć, ale chcę wam jeszcze dokończyć w tym Classic. Yy, bardzo dobrze to na mnie wpłynęło, na moje postrzeganie, myślę, na jakichś na forach typu bonfire, bo w końcu zrobiłem coś pożytecznego, a nie tylko pisałem głupie posty, które, które właściwie nic nie wnosiły. No dobra, wnosiły jakoś tam moją opinię, ale nic w w nich nie było e, zawartego. E, a tutaj w taki fundercast, gdzie o czymś opowiadam, jest naprawdę, naprawdę fajnie. Tak tylko, tak jak mówiłem, przyjąłem jeden raz na miesiąc, ale myślę, że teraz jeszcze przed tym, przed tym takim, takim normalnym cyklem nadawania odcinków, wpadnie jeszcze jeden jakiś tam e, mały może nie taki mały, ale wpadnie jeden odcinek. Yy, I tak, i powoli, powoli zabieram się za przygotowywania do tych podcastów. Przygotowania do szkoły już są zakończone, bo książki kupiłem, jak byłem w Krakowie. Yy, wyszło no drogo, tak, za wszystkie książki, łącznie z tymi, które kupowało się w roku szkolnym, bo już zaczynaliśmy niektóre w roku szkolnym, się wychodzi, że się zapłaci 500 złotych, no nie jest to mała kwota za książki, no, no dużo, dużo, po prostu chociaż wiem, że ja, ja to mam fajnie, bo jestem tylko jeden w domu, bo jakbym miał jakąś siostrę, której też by trzeba było zapłacić za książki, to kwota by automatycznie wzrosła o drugie 500 i to już takie fajne by nie było w tym momencie. Zeszyty też kupiłem, kupiłem je w jakiejś tak, takiej hurtowni, więc było taniej, tak, na szczęście jest coś takiego w Siemianowicach, e tam na szczęście, no wyszło mnie tam o nie wiem, o 5 zł taniej, nie wiem. Albo może nawet mniej. W ogóle nie wiem, nie myślę o tym. Yy, tak, kupiłem sobie też nowy plecak, chociaż, yy, bo tak, wprowadzę Was, mój stary plecak, moja, mój stary plecak kostka, jest taki, że on jest zajebisty w ogóle, on jest super, hiper ale no niestety mu zapięcia, szwy od zapięć mu poszły yy, i tak mu poszły, że ja to mogę zszywać i zszywać, bo już zszywałem i zszywałem, yy, ale to się co 3 dni będzie rozwalało, yy, więc yy, nauczony tym, że ciągle trzeba było szyć, postanowiłem, że od nowego roku szkolnego będę miał nowy plecak. Yy, tak, i to była zła decyzja, bo przypomniałem sobie, że zanim taka kostka się zrobi tak wodkowata jak mój plecak, to trzeba z tym trochę pochodzić. Moja taktyka jest taka, że będę Szywał i szywałek ten stary plecak aż na 100% nie puści, chociaż nie wiem. Dzisiaj będę musiał podjąć decyzję, ale chyba jednak założę nowy plecak, a stary pójdzie no i w niepamięć. Niestety, mam nadzieję, że z nowym nie będę miał takich problemów ze starym, nie wiem. To się, tego się dowiecie właściwie jutro, bo to podejmę tą decyzję. Ale chyba jednak ten, chyba jednak nowy pójdzie w ruch. I co, i co, i co, i co? I chcę Wam powiedzieć też, moi słuchacze, że w końcu muszę się przygotować podcastowo, czyli tak, jutro, czyli w poniedziałek nagrywam pierwszy odcinek Jaskini Głupoty. Zrobię też dodatek, który, o którym może Wam niekoniecznie teraz powiem, ale dowiecie się w swoim czasie. Więc będzie ten, będzie, będzie, będzie, ten, ten będzie po prostu będzie no, Jaskinia Głupoty, która nagrywana. Trochę zmian wprowadzę. Tak, już mam pomysł, już nawet nazwę chciałem zmieniać, ale stwierdziłem, że po prostu będzie drugi sezon Jaskini Głupoty, który będzie zupełnie inny od poprzedniego, będzie zupełnie inaczej, przynajmniej tak jest w zamierzeniu, chociaż różnie moje zamierzenia wypadają, ale o tym też Wam opowiem w tym odcinku Jaskini Głupoty, więc będzie Jaskinia Głupoty, tak. Później w środę Będę nagrywał drugi odcinek Fundercastu, który ukaże się w czwartek, ale za tydzień. Zaś w czwartek, 1 września, ukaże się pierwszy odcinek jaskini głupoty. Tak przedstawiają się moje plany, a jak później się potoczy nie wiem. Nie wiem też czy jaskinia będzie teraz, jak w starym. po staremu co tydzień, ale nie wiem czy nie będzie co dwa tygodnie. Dobra, więc może, żeby zapełnić tą lukę do 10 minut, powiem wam coś o filmach. Yy, filmy, filmy, filmy. Jakie ja ostatnio oglądałem filmy? Właściwie obejrzałem kilka komedii. Właści dobra, jedną komedię obejrzałem yy, z tego, co mi polecił, yy, mi polecił, jak mu tam było. Hmm. kurczę, zapomniałem, yy, ale wiem, że gość prowadził Wsioka, no przepraszam, przepraszam, naprawdę nazwisko mi wyleciało z głowy, ale Wsioka prowadził gość i podał mi kilka komedii, obejrzałem sobie komedię Łatwa Dziewczyna, yy, tak, tak, tak, tak, ja wiem, że od takich komedii za dużo nie, może, nie można wymagać, ale ta komedia to jest po prostu, no dobra, można się uśmiechnąć dwa, trzy razy, no ale to wszystko, głupie, głupie, głupie sam w ogóle motyw, że wielkie zdziwienie wywołuje, że uczennica liceum w Ameryce nie jest dziewicą, to w ogóle jakieś złowe dług Amerykanów jest. Znaczy nie, to, to jest to jest zło w pewnym sensie, ale nie w Ameryce w Ameryce chyba to, jest, chyba to jest ten, chyba to jest na porządku dziennym, nie wiem, nie żyję w Ameryce ale tak mi się zdaje z tych wszystkich filmów z tego co czytam e, nie wiem, dobra ale ale, yy, ale no, taki zły nie jest. Film nie jest tak zły jak Och Karol 2. Bo ach, ko, och, Karol, och Karol 2, słuchajcie, ten film to jest już naprawdę porażka. Och Karol 2 to, no tak, to jest komedia, w której ani razu się nie zaśmiałem. Naprawdę ani razu się nie zaśmiałem. Nie, przepraszam, przepraszam, raz się zaśmiałem, ale to było na zasadzie takiego parsknięcia jakby małego. I to jest całe dwie godziny filmu. No więc, więc co? To ma być film komediowy? Nie zdaje mi się. Yy, I. Chcę wam powiedzieć, że O'Hare 2 to jest zupełnie zły film. Yy, tak, Kiedy byłem w Krakowie, byłem trzy razy w kinie. No Musiałbym na to wydać ile? No, dobra stówka, 150 zł, by na to poszło. Ale nie wydałem nic, a to dlatego, że moja siostra yy, ma darmowe bilety do kina i najpierw sam poszedłem na Planetę Małp. Nie wiem, czy ja to już mówiłem w podcaście, czy nie tym, ale chcę powiedzieć, że Planeta Małp jako Planeta Małp jest bardzo fajna, jako film Planeta Małp. Bardzo fajna Przygodówka, tak? Przygodówka? No, chyba przygodówka. Bardzo fajny film, ale jako część sagi, no, jako część sagi nie powala. Nie powala jako część tego wszystkiego, ale jako odrębny film bardzo, bardzo fajny. Ja wam polecam, jeżeli nie macie co z sobą zrobić w jakiś tam weekend, nie, jeszcze w kinach na pewno jest, ale jeżeli nie macie co z sobą zrobić, to... Zapraszam do kina na planetę małp, na Genezę planety małp. Później byłem też na oszukać przeznaczenie 5. Jedynym plusem tego filmu jest to, że jest w 3D. Nie, to nie jest plus. To jest pół plus. A jedynym takim prawdziwym plusem jest to, że jest w nim na końcu piosenka ACDC If you want blood, you got it. Przecież i tak y, okrojona dosyć, więc, y, więc, więc ten film jest po prostu nudny. Ja nie wiem jak, o, jak poprzednie oszukać przeznaczenie, bo, y, bo nie słucham, nie oglądam zwykle osłuchać, oszukać przeznaczenie, nie wiem, jakoś mnie to nie pociąga, ale byłem na tym, bo chciałem się jakoś tak odmurzyć totalnie. I stwierdzam, że film jest naprawdę głupi i nudny, tak, nudny, nie idźcie na to, nawet jeżeli macie darmowe bilety. Dobrze, i ostatni film, to jest film, który mi się podobał, tak, bardzo mi się podobał, film Komedia Szefowie Wrogowie, yy, ten film jest fajny, z Jennifer Aniston, z, z Colinem Farelem i z jakimś tam gościem, film myślę, że jest bardzo fajny, taka komedia na piątkowy wieczór, piątkowe południe, coś takiego bardzo fajne, jeżeli też nie macie co z sobą zrobić, to pójdźcie na to i to właściwie wszystko z tych wszystkich filmów, które ja widziałem. Yy, tak, wakacje oglądam dużo filmów, chociaż ostatnio mi się nie chce. Przyznałam, że ta końcówka wakacji to nie, nie jest u mnie... Nie, nie spędzam tej końcówki wakacji pod znakiem filmów. Po prostu mi się nie chce. I tak. Yy, przychodzi ten rok szkolny i tak sobie stwierdzam, że ja nie chcę. Ja nie chcę wracać do tej szkoły. Tak sobie pomyślę o tych wszystkich lekcjach, o chemii, o fizyce, które znowu będę się przenosić, aż mieciarki przechodzą. No, nie chcę ale jest coś takiego, co osładza mi to wszystko. Jest to, są to seriale, czyli takie coś. Kiedy mi się nudzi, naprawdę mi się nudzi, nie mam co zrobić ze sobą, nie chcę mi się iść na rower, nie chce mi się nic, to sobie zapuszczam jakiś serial. Stwierdzi, zobaczyłem, co ja będę oglądał, bo zwykle jakiś jeden serial będę oglądał. I co to jest? Wypadło na trudne sprawy. Tak, wy pewnie teraz pomyślicie, że ja jestem jakimś debilem, ale trudne sprawy jest naprawdę, naprawdę fajnym ale można się pośmiać. A jak pada stwierdzenie, że ty chcesz mieć tylko spokój i zjadać te bułki, też się człowiek uśmiecha. Inna sprawa, że jest to serial, który propaguje mówienie wziąć. Chociaż jak można w telewizji mówić wziąć? Jak można to promować? Jak można takie słowo promować? No ja wiem, ja wiem, że to jest coś na zasadzie, że tak mówią wszyscy. Ale chociażby to jest z samego faktu, że to jest telewizja. należy promować słowo wziąć, bo nie ma takiego słowa jak wziąć. Mam nadzieję, że wszyscy o tym wiecie. Tak. I, i to jest minus tego serialu. Drugim tym, drugim serialem, który będę oglądał to są Simpsonowie. Właściwie głównie Simpsonowie, bo Simpsonowie, bo trudne sprawy to ja traktuję na ludzie, jeżeli jeszcze, jeżeli jeszcze tego nie zauważyliście. Simpsonowie, serial o żółtej rodzince i o żółtym mieście i ogólnie o żółtym świecie bardzo mi się podoba. Kurde jak ja lubię ten serial. To jest coś, co aż mi robi banary. Simpsonowie. Świetna rzecz, tak. Simpsonowie. Yy, I znalazłem stronę, na której są dodawane jako, jak, odcinki, yy, nawet z najnowszego sezonu, tylko nie wiem, ja to odkryłem w wakacje, że są odcinki z najnowszego sezonu, i nie wiem, czy to jest na bieżąco dodawane, te tłumaczenia, czy może trzeba trochę poczekać. Jak trzeba trochę poczekać, no to lipnie, to fakt. Ale jeśli ten, jeśli to jest, jeśli to jest yy, tak, że odcinek kilka dni i już ten, i już, już po prostu tłumaczenie, to ja jestem za tym. Naprawdę mi się podoba. No i jeżeli poczekamy do wiosny, to będę oglądał Greotron. Tron. Tak, coś chyba mówiłem w jaskiniku o tym, o tym serialu. Naprawdę świetnie się to ogląda, e, a dodatkowym plusem jest to, że są zyski, no to, to wiadomo, to jeszcze lepiej to jest. Ale nie, Greotron. Tron bardzo fajnie teraz drugi sezon będzie. Czekam z zapartym tchem. No i, no i zobaczymy. Podobno teraz mają być sceny wielkich wielki w bitew, więc, więc, więc będzie, będzie co robić. Dobrze, więc ja Was zostawiam. Teraz muszę poczekać kilka godzin, żeby wszyscy domownicy za zasnęli, żebym e, mógł sobie zaśpiewać czołówkę, bo obiecałem panowi, panu panowi, brzmi tak samo jak tatowi, e, że obiecałem panu Filipowi D, że nie będzie już więcej świni na antenie podcastu wakacyjnego, więc muszę zaśpiewać piosenkę Wszystkie podcasty nasze są, nawet nie wiem co tam wymyślę: Baba, kafe bez nazwy, indywidualny. Nie wiem, jak jakoś tam wymyślę sobie. No więc zapraszam Was wszystkich na kolejne odcinki, które ukażą się jutro, pojutrze i popojutrze. Jest takie słowo popojutrze. No i w środę, tak. No więc żegnam Was, mówił do Was Krzysiek, Krzyszman. Do następnego odcinka. Hej.